Alienation, Japan manga, konga, naked lunch, Witam wszystkich, z przepięknego KOBE. Tak jak obiecałem w poprzednim podcaście, tym razem chciałem skupić się na animacji i tylko na animacji. Chciałem wam opowiedzieć i zrecenzować animacje pełnometrażowe i serie, które y, ostatnio widziałem i które może kiedyś dotrą do Polski, ale właśnie jeżeli nie dotrą to będziecie musieli je sobie gdzieś skądś wydłubać No i ja chciałem trochę ten proces dłubania wam uprościć pozwalając ominąć te niezbyt dobre i właśnie polecieć te lepsze Co w tym zimowym sezonie było bardzo trudne, dlaczego? O tym, o tym zaraz na mojej liście jest bardzo dużo animacji i więc może zacznę od tego, czego się wszyscy spodziewają, czyli pełnometrażowy film K.O.N. OK? jeżeli nie lubicie K.O.N.u, zatkajcie uszy, to będzie bolesne. Ten film jest dobry. To znaczy ja jestem skrzywiony na punkcie tej animacji, bo po prostu bardzo lubię serię. Ale no powiedzmy podchodzą tak sceptycznie dosyć, Poszedłem sobie do kina, żeby to, żeby to zobaczyć. No i nie zawiodłem się, to jest dziwne. Ten film jest skonstruowany tak, jakby wziąć bardzo długie dwa epizody Keona. Jeden opowiada o tym, jak wszystkie członkinie klubu muzyki ja może nie powiedziałem w ogóle o czym jest Keon, może powinienem tego zacząć. Generalnie w kilku słowach Kejon jest o tym, mamy nastolatki, które w liceum zakładają klub muzyki lekkiej, czyli takiej rockowej, i cała seria w sumie opowiada ich przygody przez 3 lata nauki, grania w zespole robienia bardzo dużej ilości herbat i jedzenia bardzo dużej ilości ciastek. Tak. Jeżeli teraz już wiecie o czym jest rzecz to teraz wyobraźcie sobie te pięć małych Japonek, które jadą do Londynu i nie w sumie nie zrobili wszystkich możliwych klisze, momentów, które mogły nastąpić, co moim zdaniem wyszło temu ponometrażowemu filmu na, na duży plus natomiast druga część całego tego filmu tak jak mówiłem ma dwa, dwie części jedna to jest ten, ten, ten Londyn w sumie a druga część to jest e, tak jakby kontynuacja serii e, pokazanie ostatnich paru odcinków serii z innego punktu widzenia no i całość w sumie trzyma się kupy, nie zdradza nic co będzie się działo dalej bo fanowie oczywiście wiedzą, że e, cała seria K-On dalej jest kontynuowana w formie mangi czy zrobią anime z tego to jeszcze nie wiadomo no i polecam fanom gatunku natomiast nie fanom gatunku polecam obejrzeć sobie serię najpierw bo bez obejrzenia serii bez znania tych postaci to ten film będzie ciężko przełknąć ja natomiast widziałem tam w kinie maniaków, którzy mieli takie kupony i na tych kuponach naklejali bilety do kina, ile już razy widzieli tą animację. I tam byli tacy, co widzieli po kilkanaście razy. Ja poszedłem raz, mi starczy, ale generalnie nie jest to złe. Ok, jak mamy ten bardzo ciężki temat za sobą, to może przejdźmy do serii, które pojawiły się. Pod koniec zeszłego roku, albo dalej są nadawane w tym roku, ja może powiem co uważam za na tyle interesujące, że nie wiem, odważyłem się tę serię oglądać. No więc tak, na początek mamy Nise Monogatari. To jest taka e, druga część w sumie animacji, która się nazywała Bakemonogatari. E, która, nie wiem, wyszła półtorej roku temu mniej więcej i opowiadała o takim kolesiu, który e, był półwampirem czy tam byłym wampirem i walczył z jakimiś e, nieziemskimi stworzeniami. I generalnie to jest bardzo dobra seria. Tam jest bardzo dobrze zrobiona animacja, niesamowicie zrobione tła. E, coś takiego, co się bardzo rzadko zdarza. I styl animowania, w ogóle styl teł i tak dalej jest ekstra. W tym sezonie natomiast oni utrzymali w sumie stylistykę i utrzymali to jak postacie są rysowane, jak tła są rysowane. Natomiast historia jest kompletnie inna i bardziej skupiają się powiedzmy na takich półerotycznych związkach między tym kolesiem, głównym bohaterem a tymi pozostałymi bohaterkami, które tam występują i ta animacja w sumie jeżeli chodzi o historię straciła bardzo względem pierwszej serii więc ode mnie dostaje pół kółka w Japonii oczywiście kółko to jest ok krzyżyk to jest nie ok, więc ode mnie dostaje pół kółka jeżeli lubicie taki sprośny humor czasami to jest nieźle Drugą animacją, o której chciałem wspomnieć, to jest animacja, która zakończyła się w zeszłym, w zeszłym sezonie, to jest Nishijō, czyli Codzienne Życie. I to jest historyjka, która opowiada o codziennym życiu takich różnych dziwnych postaci w takim małym mieście. I to jest w sumie festiwal japońskich gagów z anime, jeden po drugim. Powiem tylko, że w którymś z pierwszych odcinków scena łapania upuszczonego jedzenia trwała w dobre 5 minut, chyba. To jest niesamowite, co ci koleś się tam wyprawiają. Tam, tam są sceny z bieganiem, tam jest robot, który robot dziewczyna, która ma taki wielki klucz do nakręcania w plecach. Jest kot, który mówi. Jest, jest, jest ptak, który wygląda jak taki trójkąt po prostu narysowany z dziobem. Jest profesor, który jest małą taką dziewczynką i generalnie najbardziej zwariowany chyba, nie wiem, dyrektor uczelni, jaki tylko można się spodziewać. Całość jest narysowana w takim bardzo kreskówkowym, nazwijmy to, w cudzysłowie, stylu. No i składa się z gagów, tylko i wyłącznie. Polecam, Dostaje duże kółko. Natomiast... W tym sezonie, podejrzewam trochę zwabieni sukcesem nie właśnie, pojawiło się kilka takich też rzeczy, które miały być po prostu śmieszne i to jest um, życie normalnych studentów męskiej szkoły, czyli Futsu no kokose, no, coś tam, coś tam i drugie anime Kill Me Baby i obydwa te anime są średniawe i według mnie oczywiście i Um, jak jeszcze ten Futsu no Koukose trochę um, daje radę jeżeli chodzi o żarty, to Kill Me Baby już kompletnie nie daje rady. Więc jeżeli będziecie chcieli coś obejrzeć śmiesznego w tym sezonie, to to, to pierwsze jest OK. Ja oczywiście do wszystkich tych rzeczy rzucę linkiem, także można było się do tego dokopać. W każdym razie Nici-jo polecam bardzo. Duże kółko. Futsu no Koukose, pół półkółka, Kill Me Baby, krzyżyk. Kompletny, kompletnie niefajny ok, jeżeli chodzi o przedstawicieli gatunku dziewczyny i roboty, co musiało się pojawić w tym sezonie oczywiście też to nagle niespodziewanie pojawiły się dwie rzeczy po pierwsze Rine Lagrange, no Legrange, czy jak siękolwiek to czyta i Morecu Pirates i oby Dwie te animacje w sumie opowiadają historię, jak jakaś tam dziewczyna zostaje pilotką robotów bojowych w kosmosie i coś tam, coś tam. W wypadku Lunenore Grange i kosmicznego statku piratów, w wypadku Morecy Pirates i ja dam. Tym animacjom jedną czwartą kółka, one mają bardzo duży potencjał i bardzo fajnie zrobioną animację, bardzo fajnie zrobiony setting i, i, i animacje statków, tych robotów I w wypadku Rinne no Le mają bardzo fajne zaprojektowane postacie Tak, jeżeli chodzi o historię, znowu z drugiej strony to nie za bardzo Przynajmniej dla mnie, przestałem oglądać te anime mniej więcej po kilkunastu odcinkach, ponieważ historia szła donikąd. A zdawało się, że może być z tego coś bardzo dobrego, więc to jest kolejna rzecz, którą ja wiem, niespecjalnie polecam sobie wydłubywać. Kolejną rzeczą jest Guilty Crown, to jest animacja zrealizowana na podstawie Manki, która podobna jest dosyć znana. To jest wielkie zaskoczenie dla mnie. To znaczy tak... Projekty postaci do tej animacji robił Red Juice. Jeden z bardziej y, przeze mnie ulubionych y, ilustratorów. I generalnie w sumie te jego pro, pro, projekty postaci zostały użyte tylko w jakichś obrazkach i y, y, y, w samej animacji te postacie wyglądają trochę inaczej. One są oczywiście uproszczone, bo muszą być ale trochę je uprościli za bardzo i straciły trochę z tego, powiedzmy, charakteru, które, które mają w jego ilustracjach. Natomiast jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o scenariusz, to mamy kolesia tym razem, który zyskuje super moc, tak jakby i walczy z rządem w tym momencie. Ponieważ nastąpiła jakaś tam katastrofa, jakiś kataklizm, który spowodował, że część Tokio czy część Japonii generalnie jest zarażona jakimś wirusem genetycznym, i zły rząd chce wszystkich tam wyplenić tamtąd i wyczyścić generalnie, między innymi zabijając tam ludzi po prostu. No więc on się decyduje z tą nową uzyskaną supermocą dołączyć do takiej organizacji i walczyć z tym rządem. Tego super moc jest dosyć ciekawym elementem. To wszystko jest pierwszy odcinek, więc no spoilers. E, ponieważ on potrafi, tak jakby z serc ludzi wyciągać jakieś rzeczy, które reprezentują ich duszę, więc różne rzeczy z różnych, z różnych ludzi i te różne rzeczy można na, na różne sposoby używać. To jest bardzo ciekawy pomysł. Generalnie są bardzo ciekawe postacie, które się tam pojawiają. A potem, z, jeżeli chodzi o scenariusz, wszystko idzie w bardzo nisko. Nic się kompletnie nie dzieje przez dobre 13 odcinków. A potem dostajemy w łeb. Pach! Jest zwrot akcji i wszystko się nagle zaczyna robić ciekawe. I dlatego to jest kolejna animacja, która jest dużym zaskoczeniem. Tym razem da mnie przynajmniej w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ kompletnie nie spodziewałem się, że on wyjdzie z tego dołka, ale wyszedł. I daje mu trzy czwarte kółka na razie, zobaczymy co będzie dalej, bo ta animacja jest dalej nadawana i pojawia się w cotygodniowych odstępach i nie wiem w sumie co o niej myśleć ale okej, okay, na razie polecam trzy czwarte kółka albo pół kółka coś koło tego następną rzeczą jest um, Last Exile to ma jakiś tam podtytuł, ale to jest druga seria i to trzeba omijać szerokim łukiem okej, okay? to dostaje duży krzyżyk ja jestem bardzo dużym fanem pierwszej serii, bardzo dużym. Tam e, Renzi Murata robił projekty postaci i mechaniki, zresztą robił też do tej nowej e, serii, ale ta pierwsza seria po prostu miała niesamowity klimat, niesamowity charakter, niesamowitą historię. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, projekty i tak dalej. Animacja stała na bardzo wysokim poziomie, pomimo, że ta animacja jest dosyć stara. I jeżeli nie widzieliście pierwszej serii, to ja polecam, to jest duże kółko i trzeba to zobaczyć. Natomiast ta nowa seria, ja nie wiem w sumie kto się za to wziął. Niby też rędzi Murata robi projekty postaci do tego, ale jeżeli chodzi o jakość wykonywanej animacji jest bardzo zła. Historia, która jest opowiadana nie trzyma się kupy i generalnie nic się nie dzieje przez całą serię. Potem cały czas nas przekonują, że to jest generalnie jakiś inny wszechświat i to są w ogóle postacie z innego wszechświata i to nie ma związku z tą pierwszą serią i wszystko jest takie osobny a potem nagle się okazuje, że to jednak ma jakiś tam związek z pierwszą serią i robią taki skrót tej pierwszej serii nam w ciągu jednego odcinka ja nie wiem, to jest wszędzie a animacja, która wygląda bardzo źle momentami nie, nie, poprawia, nie poprawia klimatu Jedną z rzeczy, która już kompletnie dobija tą animację dla mnie jest coś, czego ja nienawidzę osobiście, czyli robienie e, sztucznego języka, wzorowanego na jakimś języku, w tym e, w tym wypadku no, chyba na rosyjskim, mówionym przez Japończyków, którego niby mają postacie używać I to jest bez sensu, brzmi bardzo źle i generalnie zabija klimat tej animacji dla mnie bardzo. Nie oglądajcie tego, obejście sobie pierwszą serię, która jest niesamowita. Tego nie dotykajcie, bo nie warto sobie psuć w ogóle wrażenia po pierwszej serii. Ja żałuję, że zacząłem to w ogóle oglądać. Ale tak jak mówię, no, ulubiony artysta robi projekty postaci, Wow, to będzie coś fajnego. Nie. Okej, okay, duży krzyżyk. Next. Następną rzeczą, o której chcę mówić, to jest animacja pod tytułem Anonatsu de Mater, czyli a, na polski... Będę czekać tym latem Coś mi stylu To jest typowa komedia romantyczna Skrzyżowana z Taką komedią pomyłek Skrzyżowana z elementami science fiction Więc mamy grupę ludzi Którzy są w jakichś związkach I oczywiście nikt nie lubi tej osoby która, Którą powinien Więc to wszystko jest takie pomieszane No i spada na ziemię Kosmitka w Statku kosmicznym no i wprowadzę jeszcze większy zamęt do tej całej grupy. Tłem historii jest kręcenie filmu krótkometrażowego, ale w sumie ten element jest tak wprowadzony trochę na siłę, bo i bohaterowie i chyba autor tej animacji specjalnie nie miał pomysłu co z tym filmem zrobić i jaki miał być, jaki to ma być motyw. To nie jest tak jak w Super 8, gdzie kręcenie tego filmu tak faktycznie stanowi oś całej opowieści. Tutaj to jest takie se i nie wiadomo w sumie po co. Wygląda to tak jakby autor tej animacji lubił kręcić filmy kamerą na 16mm i za wszelką, cenę, za wszelką cenę chciał to wcisnąć do tej animacji. Rzecz jest zrobiona w sumie ładnie i jeżeli lubicie historię z tego gatunku to możecie to obejrzeć. Ja dam temu pół kółka. nie jest to złe. OK. No i teraz nadchodzi moja ulubiona rzecz w tym sezonie, coś co w sumie nie spodziewałem się, że będzie dobre, a okazało się chyba najlepsze w tym sezonie. Aktualnie dalej nadawana seria Another i to jest horror. Nie jest to horror w takim e, tradycyjnym znaczeniu, bo ani nie mamy, nie wiem, potwora, który wyskakuje, przynajmniej na razie, ani nie mamy specjalnie jakiegoś potwora, który nie wyskakuje, ale wiemy, że tam jest, przynajmniej na razie. Jest to natomiast horror z gatunku klątw i duchów i to jest bardzo fajna sprawa. To, co teraz opowiem, to jest takie wprowadzenie, które y, zaczyna w sumie pierwszy odcinek, więc to nie jest spoiler ale no, trochę pokazuje klimat całej, całej animacji generalnie historia zaczyna się od tego jak taki student przeprowadza się do miasteczka i zaczyna naukę w nowej szkole problem jest taki, że dostał się do klasy która jest obciążona jakimś dziwnym takim, no nie klątwą, ale jakimś takim czymś ponieważ w tej klasie kiedyś e, zginęła dziewczyna, Pach. No i ta klasa zdecydowała się, że oni nie będą w sumie uznawali jej śmierci i będą cały czas tak jakby udawali, że ona tam jest. Przez następne tam, nie wiem, kilka tygodni, które zostały do rozdania świadectw, dłona była taka lubiana, najlepsza studentka i tak dalej. No i wszyscy się tak jakby na to zgodzili i zaczęli udawać, że ona tam faktycznie jest. Problem jest tylko taki, że na tym ostatnim zdjęciu, które się zawsze robi w momencie, nie wiem, rozdania świadectw, ta dziewczyna faktycznie się tam pojawia i od tego czasu zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, które dotyczą właśnie tej klasy. O czym on na początku nie wie oczywiście. No i ta cała historia się tam roz, rozwija, rozwija, następują zgony i jest bardzo ciekawy. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo o co chodzi i po drugie dlatego, że autorzy co chwilę przekonują nas, że już wiemy dlaczego tak się dzieje, a potem nagle się wszystko skręca i zmienia i wszystko następuje w innym kierunku niż my się tego można było spodziewać co jest bardzo dobre. Styl rysowania jest trochę ciężki do przyjęcia momentami ale za to nadrabia bardzo tłami i klimatem, które są utrzymane na bardzo wysokim poziomie. Ja osobiście nienawidzę Nienawidzę początkowej piosenki, ale no, to można przeżyć w zamian za bardzo dobrą historię. Duże kółko i polecam. Jeżeli macie obejrzeć jakieś anime z tego sezonu, to Anoder jest naprawdę dobrą propozycją. Ostatnią rzeczą z serii animowanych, o których chciałem mówić dzisiaj, to jest Black Rock Shooter. I tak, to jest seria. Była animacja wcześniej, krótkometrażowy film taki pojedynczy, z tego co wiem, którego ja nie wiedziałem zresztą, więc może i dobrze, bo nie mam jakichś specjalnych e, sentymentów. E, no i teraz zrobili e, serię animowaną pod tym samym tytułem, która jest ok. Całość zaczyna się w ogóle e, intrem... Zrobionym za pomocą Hatsune Miku czyli, czyli tego symulatora śpiewania tej wirtualnej Wokalistki nazwijmy to Co jest bardzo dziwnym i odważnym Posunięciem, bo Black Rock Shooter To jest bardzo, bardzo znany brand W Japonii pomimo tego, że Ta animacja wyszła już jakiś czas temu To dalej sprzedają się figurki Plakaty i tak dalej No i nagle użyli właśnie Hatsune Miku Która jest bardzo popularna W Intrze animacji, która również ma szansę być bardzo popularna, bo przynajmniej jest kontynuacją bardzo popularnego brandu, więc to jest coś ciekawego. Eee, sama animacja jest ok, eee, styl rysowania jest dobry, nie mam się w sumie do czego przyczepić. Ta, eee, oczywiście całość kręci się wokół dwóch takich światów, więc mamy świat taki rzeczywisty, w którym są bohaterki, które chodzą do szkoły itd. Tak no i mamy ten świat taki mroczny, gdzie bohater, bohaterek tak jakby, nie wiem, alter ego walczą ze sobą, nie wiadomo w sumie po co i, i dlaczego. W takim, w takim właśnie dziwnym świecie, w którym żyje ten Black Rock Shooter, czyli ta Black Rock Shooter. To jest... Dobra anime, na razie było tego chyba 8 odcinków czy coś takiego, więc jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie jak, jeżeli chodzi o historię, się to rozwinie. Na razie wygląda nieźle. Był już przynajmniej jeden zwrot akcji, który spowodował, że ym, no, całość wygląda inaczej niż się spodziewałem, co jest dobre. Więc jak na razie ym, 3 czwarte kółka jeszcze w trakcie. Jeszcze, że kręci. To tyle jeżeli chodzi o rzeczy które są e, Jeszcze chciałem wspomnieć o paru rzeczach które mają być e, W tym roku ma się pojawić parę ciekawych rzeczy Po pierwsze jeżeli chodzi o serie animowane To już niedługo bo w kwietniu ma się pojawić animacja e, Zatytułowana Tsuritama I to jest generalnie ciekawe z tego względu Że projekty postaci do e, tej animacji Robił Atsuya Uki, Czyli ten sam koleś który zrealizował wcześniej Senkorol i z tego co ja widzę po trailerze, to miał również bardzo duży wpływ na to jak całość wygląda. To może być ciekawe bo opowiada historię jakichś takich dosyć oryginalnych bohaterów z których przynajmniej jeden jest obcym. Z tego co widzę, którzy wybierają się na wyspę łowić ryby. To może być bardzo ciekawa sprawa. No i jako że już niedługo to będzie na ekranach to dam relację z tego co, co będę widział. Kolejną rzeczą, i tu już mówimy o filmach, które pojawią się w tym roku, a pojawią się przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, pod koniec roku ma się pojawić nowy Neon Genesis Evangelion, część trzecia i na to wszyscy tutaj czekają z niecierpliwością. I tu chyba nie będę się specjalnie rozwlekał, to może być bardzo dobra rzecz, bo poprzedni film, który odbiega od oryginalnej animacji, czyli jest kompletnie niekanoniczny, Wyglądał bardzo dobrze i wprowadził dużo dobrych elementów i ja jestem za. Jeżeli będą kontynuować w tym stylu to, to będzie bardzo dobrze. Drugim natomiast filmem, który ma wyjść w tym roku jest Momoe no Tegami, i, czyli list do Momoe, czy list Momoe. I to jest też bardzo ciekawy projekt, ponieważ tu znowu reżyserem jest Hiroyuki Okiura, który między innymi reżyserował Rock. Oraz brał udział w takich projektach jak Ira Pat Labor i tak dalej. Zresztą lista filmów, która pojawia się jako osiągnięcia tam członków zespołu jest bardzo dobra i może z tego być naprawdę ciekawa rzecz. Całość wygląda trochę jak studio Ghibli, bo mamy historię dziewczynki 11-letniej, która razem z matką przeprowadza się na taką małą wyspę i na początku jej się tam nie podoba, ale potem odkrywa duchy, które tam są i z tymi duchami e, zaczyna się historia kręcąca się wokół e, niedokończonego listu, który miał jej wysłać jej zmarły ojciec e, i tego nie zrobił w końcu Tyle można przynajmniej wyczytać jak na razie z opisu i z trailera, który już jest i wygląda bardzo dobrze Tam co prawda animacja postaci jest e, inna niż, do, niż to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jeżeli historia będzie super, a tak się zapowiada to, to może z tego być naprawdę fajna animacja okej, okay, to tyle na ten odcinek, ja zapraszam na y, bloga jeżeli słuchacie gdzieś mobilnie bo wrzucę linki do y, trailerów i informacji o wszystkich tych animacjach i seriach, o których mówiłem w tym odcinku zapraszam na następny odcinek podcastu do zobaczenia, gom